Nie ja ma widzisz dziś I nareszcie tam gdzie chciałem być jestem Więc ja chcę pukać będziesz? drzwi Bo dobrze wiesz, że wylewamy wam Kiedy właśnie tak chcesz I hey, ja, ja, chwila, czasem się mija ta chwila Raz, dwa, trzy, trzy mazet jedzie Łykasz ty Łykasz bo cyka to daje rany Małe słówko nie wiem, że wiesz co koleż Haram, haram Obyw zroń, nie wiesz co ładujesz jeszcze chłopcze haram, haram Moja siła rośnie Haram, skurwysy nie broń się haram, haram. głową się cię za dniem ziomki obok w bloku nie mający naprzeciwko Kiedy idę jakoś fałszywą dziwką Danej sierwo jest wszystkim, a życie jest używką Szybko, szybko, bo nie zdążysz na ten tramwaj Mała kurwo z ma komadeń Tajwan Mała kurwo z Peru, komadeń Tajwan Nie ma będzie Zapuścina, zapuścina, zapuścina, zapuścina, zapuścina, zapuścina, zapuścina, zapuścina, zapuścina, zapuścina, zapuścina, zapuścina, to rap zapuścina, zapuścina, rap zapuścina, zapuścina,